W Biblii w liście do hebrajczyków w rozdziale 12, wierszu 24 jest powiedziane, że krew Jezusa przemawia mocniej niż krew Abla. Dla tych wszystkich, którzy czytają trochę Biblię, to rozumiemy, że krew Jezusa, to, że On przelał swoją krew, ma wielkie znaczenie. Jednak nie zawsze do końca rozumiemy, na czym to znaczenie polega. Jest takie popularne nauczanie w kręgach charyzmatycznych, które no, mocno wpłynęło na moje życie i wiele z niego skorzystałem i postanowiłem, że teraz też podzielę się z innymi, żeby to, co zmieniło moje życie, mogło też zmieniać życie innych. Krew Jezusa jest lekarstwem. Kiedyś, kiedy jeszcze trochę zajmowałem się, bardziej tak teoretycznie czytając, ale trochę praktykując, yy, mając jakiś głód duchowy i ukierunkowując go w taką stronę trochę buddystyczną i czytając trochę tych rzeczy to widziałem że w buddyzmie jest wiele może i fajnych myśli ale nie ma siły do wypełnienia tych myśli i pamiętam ten moment kiedy przeczytałem takie jednego z mistrzów zen który powiedział ach chciałbym obmyć kurz całego świata jedną czystą kroplą rosy ja pomyślałem no tak ten brud świata nie da się rady niczym obmyć ale kiedy później nawróciłem się zacząłem studiować słowo boże zobaczyłem że jest taka czysta kropla Krwi Jezusa, która może obmyć brud całego świata. I znam ludzi, którzy byli mordercami, przestępcami i którzy zmienili się dzięki Jezusowi, dzięki temu, że On przelał krew i że dzisiaj są zupełnie innymi ludźmi. I zobaczmy takie miejsca, w których krew Jezusa została przelana i jakie to ma znaczenie dla nas, jak możemy tego praktycznie skorzystać. Pierwsze, krew Jezusa została przelana w ogrodzie Eden. Przepraszam, nie w ogrodzie Eden, tylko w ogrodzie Getsemani. Tutaj zaraz do ogrodu Eden przejdę, ale tutaj mała pomówka nastąpiła. Więc w ogrodzie Getsemani, tuż przed swoją śmiercią Jezus poszedł się modlić. Oczywiście poprosił apostołów, oni zasnęli, wziął Piotra, Jakuba i Jana, żeby byli bliżej, oni też posnęli. On się modlił tak, że gęste krople krwi zmieszały się z potem. Co to oznacza? To jest taki stan tak silnego napięcia, że kiedy pocisz się, możesz się pocić z różnych powodów, ale między innymi z lęku i ze strachu. Jezus dobrze wiedział, jaka walka będzie go czekała w najbliższych godzinach i to nie chodziło tylko o walkę fizyczną, ale też tą duchową. I też te krople krwi, które pękały z naczyń krwionośnych, mieszały się z tym potem i spływały na ziemię. I tutaj odwołam się właśnie do Ogrodu Eden. W Ogrodzie Eden, co mamy w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale dokładnie odpisane, opisane, człowiek wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Powiedział nie Bogu. Powiedział, że z drzewa poznania dobra i zła sam będzie zrywał, co oznacza, że człowiek sam zdecydował, co jest dobre, co jest złe, nie był posłuszny Bogu. I Jezus dlatego, kiedy w ogrodzie oliwnym zmagał się w modlitwie, mówił Ojcze, ja nie chcę, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. I to jest to, to pierwszy sposób, w jaki możemy użyć mocy krwi Jezusa, możemy modlić się w sytuacji naszego nieposłuszeństwa, kiedy nie chcemy pełnić woli Bożej. Tak, ja wiem, jak to brzmi, ktoś może się oburzyć, jak to nie chcesz pełnić woli Bożej, i coś. Tak, realność jest taka, że czasami czujemy, że Bóg coś od nas chce, ale my tego nie chcemy. Więc gdzieś tam w sobie mówimy nie Bogu i, i trzeba wtedy szczerze powiedzieć, powiedzieć, ojcze nie chcę, ale bądź wola twoja, nie moja. Możemy się modlić, ojcze, mocą swojej krwi, złamnie posłuszeństwo w moim życiu. spraw, żebym był posłuszny Tobie. Jeżeli modlimy się za kogoś, kto jest daleko od Boga, możemy też się modlić, żeby moc krwi Jezusa, która w ogrodzie Eden złamała nieposłuszeństwo człowieka, złamała też nieposłuszeństwo w życiu tej konkretnej osoby. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, to kiedy Jezusowi założono koronę cierniową. My często myślimy o takiej jakiejś tam koronie z krzewu akacjowego. To była korona z takich gałęzi, które... Dwóch czasami dorosłych mężczyzn musiało ze sobą spiąć. Ktoś drutem to zawiązywał. Kiedy wbito to na głowę, dobijano jeszcze drewnianym młotkiem. Także ta korona już nigdy nie była zdjęta, jest umiera w tej koronie. I to była korona cierniowa. Ciernie w Biblii, w pierwszej mojżeszowej 3 w trzecim rozdziale, osiemnastym wierszu, to jest ten moment, kiedy Bóg mówi, że ziemia rodzić będzie ciernie i osty. Niektórzy myślą, że to Bóg wtedy wymyślił pracę. Nie, praca była już wcześniej i praca miała być błogosławieństwem. To było w ogrodzie Eden przed grzechem, kiedy człowiek miał uprawiać ogród, być ogrodnikiem. tak? Natomiast później przekleństwo polega na tym, że robisz rzeczy, które powinny przynieść efekt, a go nie przynoszą. I są ludzie, którzy mówią, Boże, w moim życiu jest jakieś przekleństwo. Robię jakieś rzeczy ale nic, z żadnego efektu z tego nie ma, mimo że powinno być. Inni robią takie same rzeczy i jest efekt. Tak, to może być przekleństwo. I dlatego Jezus, kiedy wziął na siebie koronę cierniową, to to przekleństwo zmienił w błogosławieństwo. To jest zapisane w liście, w liście do Galatów, 3 rozdział 13-14, do że On wziął na siebie nasze przekleństwo. On stał się przekleństwem nawet dosłownie. Więc możemy się modlić. Ojcze, zobacz, w moim życiu jest tyle rzeczy, w którym nie mam powodzenia. Nie wiem, dlaczego tak jest. Robię wszystko, co mogę, wszystko, co umiem, wszystko, co potrafię i nie ma powodzenia, więc ja proszę Cię, abyś złamał moc tego przekleństwa. Jeden z ludzi, którego bardzo cenię i jest dla mnie takim wzorem w życiu wiary, powiedział kiedyś tak, że miał taką sytuację w swoim życiu, właśnie jeżeli chodzi o te różnego rodzaju przekleństwa, a szczególnie o ubóstwo. Miał tutaj straszliwy z tym problem i zmagał się, i robił różne rzeczy, i nic nie działało. I w pewnym momencie życia y, zaczął się modlić. Czuł, że powinien pomodlić się o złamanie mocy tego przekleństwa nad swoim życiem. I modlił się w ten sposób. Mówił, ojcze, w imieniu Jezusa złam moc tego przekleństwa. Widzisz, w jakim ubóstwie żyjemy. Nie umiemy z tego wyjść, mimo że się staramy. I modlił się wieczorem ze swoją żoną. Kiedy skończyli się modlić, to już było po 22, nagle domofon dzwoni. Był zdziwiony. O tej porze otworzył, tam jego znajomy mówi, słuchaj, ja tylko na chwilę, nie chcę zabierać dużo czasu. Czułem, że powinienem coś ci dać. I dał kopertę z pieniędzmi. To była znaczna suma pieniędzy, jak dla nich wtedy. I oczywiście to nie zmieniło w tym momencie ta suma pieniędzy, że on teraz do końca życia ma z czego żyć. Nie. Ale w tym momencie to była znacząca pomoc, ale też dla niego przede wszystkim mówi, zrodziła wiarę. Tak. Bóg ma moc zmienić moją sytuację, Bóg ma moc zmienić to przekleństwo, w którym żyję. I rzeczywiście dzisiaj jest zamożnym, szczęśliwym człowiekiem i pomaga też innym ludziom wyjść z tego problemu, mówi, ja tego doświadczyłem, więc mam, mam wiarę, że Bóg może to zrobić, więc może to zrobić w twoim życiu. Trzecie yy, miejsce, gdzie Jezus, Jezusa krew została przelana, to wtedy, kiedy był biczowany. To jest opisane jako zapowiedź prorocza Izajasz 53-55, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie i na przykład Marek 15-15 jest to powtórzone, że Jezus był biczowany i w Jego ranach jest nasze zdrowie. To oznacza, że kiedy jesteś chory, możesz modlić się, Ojcze, wiem, że krew Jezusa została przelana, wiem, że On umarł za nasze grzechy, wiem, że w Księdze Izajasza jest napisane, spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. I proszę Cię przez moc krwi Jezusa, abym był zdrowy. Proszę Cię przez moc krwi Jezusa, aby moi bliscy byli zdrowi. Możesz modlić się o ochronę swojego zdrowia, możesz się modlić o uzdrowienie, ponieważ dlatego Jezus pozwolił wyniszczyć swoje ciało, aby nasze ciała mogły zostać odnowione Jego krwią. I teraz tutaj dotykamy takiego problemu, bo tutaj mówisz sobie, dobrze, modlę się za kogoś bliskiego już wiele lat, on się nie nawraca. Modlę się o złamanie jakiegoś przekleństwa i z jakichś powodów to przekleństwo nie zostało złamane. Modlę się o uzdrowienie, a uzdrowienie nie przychodzi. Okej, okay. nie ma jednej metody na wszystko. Zawsze, kiedy coś nie działa w jeden sposób, trzeba patrzeć w drugi sposób, może trzeba z kimś porozmawiać, może Bóg chce w inny sposób dać uzdrowienie, na przykład przez lekarzy. Znam człowieka, który ma dużą posługę uzdrowienia tu w Polsce i sam kiedyś miał poważny dolegliwość, modlił się o uzdrowienie, Bóg nic nie robił w nadnaturalny sposób, poszedł na zabieg, zabieg dobrze przeszedł, od lat już jest zdrowy i mówi, że zaczął doceniać to, że Bóg może przez lekarzy uzdrowić. Zawsze to myślał, że to jest takie uzdrowienie drugiej kategorii. Są ludzie, którzy modlą się Boże, złam przekleństwo finansowe, nic się nie dzieje, a być może potrzebują inaczej zarządzać finansami. Więc, jakby tutaj, rozwiązań może być dużo i musimy zawsze szukać, pytać innych ludzi, pytać Boga, rozmyślać, czytać na ten temat Więc w różny sposób może przyjść ta odpowiedź. Ale skupiamy się teraz na tym, nadnaturalne, na krwi Jezusa. Czwarte miejsce, gdzie krew Jezusa została przelana, to kiedy dźwigał on swój krzyż. I widzisz. To mi mówi o tym, że krew Jezusa ma moc dać nam siłę do dźwigania niektórych problemów w naszym życiu, które nie zostaną rozwiązane albo zostaną rozwiązane w długim czasie. To jest to, kiedy Paweł mówił, Boże zabierz ode mnie ten cierń, ja go nie chcę. I Bóg powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Więc kiedy Jezus dźwigał swój krzyż, krew spadała, ale On ten krzyż dźwigał. I możemy się też tak modlić, Ojcze. Tak jak Jezus dźwigał krzyż, tak samo pomóż mi dźwigać te problemy, z którymi sobie nie radzę. I tak jak Jezus miał Szymona Cyreniejczyka, który przez pewien czas pomógł mu dźwigać ciężary, tak daj mi jakiś ludzi, okoliczności, że przez jakiś czas chociaż niech będzie lżej. Módl się, bo ponieważ pewne problemy w, będą rozwiązane w czasie, a pewne być może nie będą rozwiązane i dlatego potrzebujemy właśnie modlić się o moc do ich noszenia. Możemy wzywać mocy krwi Jezusa. I piąte miejsce. To jest kiedy Jezus umarł na krzyżu. W pierwszej Mojżeszowej 3,24 to jest zapowiedziane. W Ewangelii Mateusza na przykład, bo to w wielu miejscach jest. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział 45,56 jest opisana śmierć Jezusa. W liście do Rzymian 5,6,11 też jest to dokładnie opisane, co to znaczy. Ale to jest miejsce, gdzie dokonało się nasze zbawienie, gdzie Jezus zabrał nasze potępienie, i sam stał się dla nas Zbawicielem, co oznacza, że jeżeli wierzysz w Jezusa, to gdybyś teraz umarł, pójdziesz do nieba, a nie do piekła. Ponieważ to dzieje się dzięki tylko temu, że On przelał swoją krew, że On złamał moc potępienia, a my możemy z tego skorzystać. I możemy się modlić, jeżeli nigdy się o to ten nie modliłeś, to pomóc Ci w ten sposób, Ojcze. Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa na świat, że On wziął całą karę za grzechy, że umarł za mnie. Ja przepraszam Cię za moje grzechy i powierzam Ci moje życie. Chcę żyć z Tobą w przyjaźni. Jeżeli tak podejdziesz, jeżeli tak powiesz Bogu i będziesz żył z Nim w przyjaźni, to możesz mieć pewność, że On da Ci zbawienie. I teraz możemy w modlitwie zebrać to wszystko, o co mówiliśmy tutaj. I ta modlitwa to jest ta jakby yy, taka, takie lekarstwo, które możemy przyjmować codziennie. To nauczanie jest jakby receptą, którą możesz yy, po prostu przeczytać i powiedzieć, aha, to jest coś, według czego mam żyć, mam się modlić. Więc pomodlę się teraz i Ty móc się ze mną. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, za Twój największy dar miłości, że tak bardzo umiłowałeś świat, że tak bardzo umiłowałeś każdego z nas, że tak bardzo umiłowałeś mnie, że na świat posłałeś Jezusa, że On przyszedł i stał się człowiekiem. Dziękuję Ci za to, Ojcze, w imieniu i autorytecie Jezusa. I teraz modlę się, o to, żeby krew Jezusa, która przemawia mocniej niż krew Abla. Kiedy Kain zabiła Abla, to ta krew Abla przemówiła do ciebie, że spojrzałeś na ziemię i zareagowałeś. Kiedy Jezus przerał krew, ta krew sprawia, że ile razy ją wzywamy, mocy tej krwi, ty patrzysz na ziemię i reagujesz. Więc Prosimy Cię o wszelkie nieposłuszeństwo, które w nas jest i w tych, którzy są dla nas bliscy, a których kochamy. Złam moc tego nieposłuszeństwa mocą ofiary Jezusa. Tak jak Jezus przelał krew w ogrodzie Getsemani, żeby zniszczyć nasze nieposłuszeństwo, które ludzkość podjęła w ogrodzie Eden. Tak samo każdy z nas miał takie momenty i ma, kiedy podejmuje nieposłuszne decyzje Tobie. Złam moc tego przez moc krwi Jezusa. Modlę się także Ojcze o to, aby ten moment, kiedy na Jezusa została włożona korona cierniowa, kiedy spłynęła z niego krew, aby złamało moc wszelkiego przekleństwa w życiu moim i tych, którzy słuchają audycji. Żeby moc tych naszych niepowodzeń została teraz złamana, żeby nasz nos odwrócił się na lepsze. Ojcze, proszę Cię, wspominając moment, kiedy ciało Jezusa było biczowane, aby ta krew z biczowania, która spłynęła, aby ona uzdrowiła także nas aby ona uzdrowiła nas z naszych chorób, aby uzdrowiła naszych bliskich z naszych chorób, ponieważ na Jezusa spadła chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Ojcze, modlę się także o ten moment, kiedy Jezus dźwigał krzyż, który symbolizuje te różne trudne, ciężkie rzeczy w naszym życiu. Jezus tam przelewał krew i niech ta krew da nam siłę do zmagania się z przeciwnościami, które także w nas są. Ojcze, ja tak bardzo Cię proszę o to. Są rzeczy, które będą zmienione w czasie, a niektóre może nie będą zmienione po tej stronie życia, tylko po drugiej, gdzie odszerz wszelkie łzy. Daj nam moc i siłę te wszystkie rzeczy znosić. I Ojcze, dziękuję Ci za ten moment, kiedy Jezus umarł na drzewie krzyża i tam przelał ostatecznie swoją krew dla naszego zbawienia. Dziękuję Ci, że kiedy powierzamy Mu nasze życie, możemy być pewni zbawienia, że ta krew pieczętuje nasze zbawienie i jeżeli my się nie wyprzemy Jezusa i Jego krwi, możemy być pewni Jego zbawienia. Dziękuję Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa.